Witamy wszystkich bardzo serdecznie Po raz dwunasty to jest audycja, która nazywa się 100 gram popkultury przy mikrofonach Arkadiusz Trendowski I Łukasz Mocek, czyli Kopa, tak? 12 to Kopa? Czy, Ko czy Mendel? 12. Ale że naz <grym> jest że... <Nie. grym> Zapomniałem już Tuzin Przecież 12 to Tuzin, Tuzin. <grym> Ale kurczę mnie zakryciło Tuzy Tuzy, Tuzy. Tuzy polskiej matematyki tak 12 audycji za nami, znaczy, no nie jest za nami, bo 12 przed nami, ale jak już to słuchacie, to 12 audycji za nami. Mamy nadzieję, że 100 gram popkultury dotrwa przynajmniej do 100 audycji. Będziecie nas mogli słuchać tak jak teraz, co tydzień, chociaż w lecie może być problem z tą regularnością. No ja od 4 sierpnia wyjeżdżam na urlop. Na dwa tygodnie. Jesteśmy na etapie synchronizacji y, naszych wyjazdów z nagraniami ja muszę się przyznać, że, że tak to sobie wszystko przemyśliłem, że za tydzień i za dwa będę w stanie usiąść przed mikrofonem Także jeszcze jest szansa, że możemy coś zrobić takiego, że, że nagramy jakiś odcinek rezerwowy na, na zaś nie, nie zdradzajmy kulis ale wiesz, jest taka szansa chyba, czy nie, czy lenistwo weźmie górę Zobaczymy o tym, przekonacie się, gdy będziecie aktualizować stronę 100 na której słuchacie naszej audycji. Dzisiaj klimaty książkowe i klimaty filmowe, czyli to, co lubimy najbardziej, a o muzyce w tak zwanej dogrywce. Od czego zaczynamy, Arkadiuszu? Co ciekawego widziałeś, co ciekawego czytałeś ostatnimi czasami? Ja czasy? dzisiaj skończyłem książkę i wczoraj skończyłem książkę. Ta książka, którą wczoraj skończyłem, to to zostawię sobie na tydzień, bo będzie Maciek Skwara, z którym, który bardzo chciał ją ze mną omówić, bo my właściwie tą książkę skończyliśmy równocześnie. Była to siódma część serii o Harrym Hule pod tytułem Pierwszy śnieg. No i tak w dwóch słowach to była najlepsza z dotychczasowych. Więc może zostawmy to na Następny odcinek, a dzisiaj zakończyłem książkę, którą czytałem, zacząłem czytać dwa, około dwóch lat temu, ale potem ją zawiesiłem, zapomniałem o niej, i, i w ramach dokończania różnych książek wpadła dzisiaj mi właśnie książka Aleksandra Sowy, Aleksandra Sowa, książka pod tytułem Legendy naszej motoryzacji. No najpierw chwila, y, może o autorze, bo Aleksander Sowa to jest taki y, człowiek, który y, pisze bardzo dużo książek. Jest mało znany w Polsce. Y, ma wydanych ponad 20 książek, ale y, wydaje to wszystko samodzielnie. Po prostu drukuje to własnym sumptem sprzedaje to własnym jakimiś y, drogami. Y, jak się coś uda, gdzieś. Y, upchnąć, no to upchnie no i gościu jakoś sobie na rynku księgarskim w ten sposób radzi pisze taki człowiek orkiestra, pisze, wydaje sprzedaje jednym z takich ludzi, którzy zajął się sprzedażą swoich książek jest Wojciech Cejrowski który stwierdził, że on najlepiej będzie promował swoje książki i dotrze do ludzi, którzy chcą te książki kupić bez potrzeby odpalania pewnej doli wydawnictwa. Ale powiem Ci, że akurat Czerowskiemu to bardzo dobrze idzie, ponieważ to jest twarz medialna znana, znana w z telewizji i he, kiedy widzia widziałem go rozstawionego na ulicy Długiej w Gdańsku, no to ogonek po jego książki był bardzo długi, a, he, tym bardziej, że he, każdą książkę na miejscu tam podpisywał. Więc sprzedaż uliczna od autora, od człowieka, który jest bardzo znany, to jest wydaje mi się bardzo dobry ruch, jeśli chodzi o ominięcie wszelkich innych takich. Gościu sobie pojeździ po różnych miastach, wystawi sobie kramik i posprzedaje kilka setek dziennie, podejrzewam. No to jest pomysł. Ja muszę dodać naszym słuchaczom, że ty nie tyle widziałeś ten ogonek, ale przykleiłeś się do tego ogonka. Tak, przykleiłem się, zakupiłem książkę i, na chwilę, i nawet e, chwilę z, e, z Wojciechem Cyroskim pogadałem, dosłownie chwileczkę, bo, bo ogonek za mną już deszał z, z, ze zniecierpliwienia, więc e, zakupiłem książkę Rio Grande czy coś takiego, nie pamiętam, oddałem ją bracie, jeszcze nie czytałem. Ja powiem Ci, że z Wojtkiem Cejrowskim to jest taki problem dla niektórych, że y, niektórzy ludzie nie potrafią rozdzielić tego, co on robi y, jako człowiek od jego poglądów Tak. I, i niektórzy go nie lubią przez to, że on jest taki bardzo y, konserwatywny i... No ja, ja ja może nie zgadzam się z jego poglądami, ale na przykład podoba mi się to, co robi jako, nie wiem, nie, nie tyle podróżnik, co osoba, która zajmuje się biznesem, bo tak jak ty wspomniałeś o tych książkach, to warto dodać, że on sprzedaje przeróżne rzeczy, które przywozi. Ale tak jak mówisz, zeszliśmy z tematu druga książka. Zeszliśmy z tematu, ale jeszcze yy, ja, się, yy, ja pamiętam, ja pierwszy raz poznałem Wojciecha Sejrowskiego jako tego y, prowadzącego WC Kwadra, z tego kowboja który z butami, z ostrogami wdarzył się na polskie, w polskie telewizory. I gdy przeczytałem książkę pierwszą jego. Oj, bo zapomniałem tytuł teraz, jak to się nazywa. Gringo. Przed dzikich plemion, tak? Tak, to była ta książka, to zdziwiłem się, że on jest podróżnikiem, <głos> że, on, że on przeżywał takie przygody, które tam opisywał. No i kurczę, to było dla mnie duże, duże zaskoczenie, więc tak jak mówisz, warto oddzielić te jakby dwie czy lub trzy osobowości Wojciecha Cajorskiego, ale dobra naprawdę zeszliśmy dużo z tematu. Jeszcze trzeba <grym> do tego kiedyś może wrócić. Teraz wróćmy do tej książki, którą ja przeczytałem, czyli legendy naszej motoryzacji Aleksandra Sowy, Czemu tak mi to długo szło? Bo to jest książka. Hmm, która, którą nie trzeba czytać jednym ciągiem można sobie czytać ją na wyrywki można czytać ją sobie po trochu Są tam zawarte, jest tam zawarte mnóstwo opowieści o różnych no, gdybym powiedział tylko o samochodach które były wytworzone w Polsce to bym bardzo ten temat po prostu no, umniejszył są rozdziały o sporcie motorowym w Polsce, są rozdziały o motocyklach, o ludziach, którzy przewijali się w kręgu motoryzacji polskiej, historycznych takich. Jest mnóstwo ciekawostek, jest mnóstwo... E, takich rzeczy, o których nigdy byśmy w, nigdzie wcześniej nie słyszeli, może w tych programach, które teraz są na TVN Turbo legendy PRL tak, o tak? legendy PRL-u o wszystkich y, samochodach, motocyklach i innych y, wynalazkach, które na polskich drogach się znalazły. Ta książka jest tak fajnie napisana, tak przystępnym językiem, że ja ją polecam nie tylko tym, którzy, których w ogóle interesuje motoryzacja, y, bo na przykład mnie akurat nie bardzo, ja się nie znam na samochodach U mnie obsługa mojego samochodu polega na, na podjeżdżeniu na stacji, do stacji paliw wlania paliwa i ewentualnie podjeżdżeniu na myjnię i umycia go, na tym się kończy obsługa, moja obsługa mojego samochodu nie umiem, nie znam się, jak otworzę maskę to bardziej zepsuję niż, niż naprawię więc yy, jestem takim motoryzacyjną nogą a książka o motoryzacji napisana przez właśnie Aleksandra Sowę bardzo mi podpasowała. Ja zapomniałem właściwie, że to on to pisze. A w tym roku przeczytałem jeszcze jedną jego książkę pod tytułem Powietrze jest zimne. Dostałem ją w prezencie od kolegi Przemka. No i w tej drugiej książce były opowiadania o lotnictwie. Tu mamy o samochodach, tam było o lotnictwie. Gościu jest na dosyć duże, szerokie zainteresowania. No właśnie chciałem się zapytać, jakie to są książki? Czy to, to, to są książki, które traktują tylko o, o konkretnych tematach związanych z technologią, związanych z Polską, czy, czy to są też nie, książki? Nie. Yy, on naprawdę pisze różne książki. Ostatnia jego książka chyba to jest jak napisać książkę i na tym zarobić. <śmiech> Czyli na, napisał o tym, co robi. <śmiech> tak, napisał o tym, co robi. Yy lub to nie jest jego ostatnia książka, nie wiem, bo on dosyć dużo wydaje, tak że można się trochę pogubić, tym bardziej, że wiesz, on wydaje to samodzielnie, no. e, Jeszcze wrócę do tej książki, którą czytałem. E, bardzo dużo takich ciekawostek jest, e, no i łezka się w oku kręci, kiedy czytamy te, te świetnie napisane opowiadania, bo to są, to są takie, no, eseje, to są takie Felietony, można powiedzieć, o danej na przykład o Onysie, o żuku, o mm, różnorodnych Fiatach 126P. Jak, jakie były dziwne po prostu kombinacje z, związane z tym samochodem, jakie, do jakich dziwnych yy, czynności był używany, <gryw> nie tylko do jeżdżenia. Yy, były robione kabriolety, yy, samochody terenowe, nawet z malucha także no, sporo takich właśnie śmiesznych ciekawostek zachaczamy o polskie drogi też o budowane autostrady jest też rozdział poświęcony kolei PKP o tym jak to 70 lat temu pociąg z Warszawy na Hel jeździł, jechał przez 6 godzin i 50 minut a po 70 latach wyobraź sobie jeździ już 7 minut szybciej jak to jest postęp no. 7 minut szybciej. Tak. Ja myślałem, że, po, że powiesz, że na przykład 2 godziny wolniej, <laughs> bo, bo cze, często, często jak jest zarzut wobec PKP to, to przytaczane są te różne trasy i na przykład. Ja widzisz, oczerni oczerniają ludzie, oczerniają te PKP. 7 minut tak. szybciej. 70 o, oni lat. Oni co, co, dek co dekadę przyspieszyli o minutę. Tak, o minutę. No, nie no, są, są naprawdę ciekawe te, te rozdziały są. Yy na przykład o tych pociągach, jak to przed wojną był jeden specjalny pociąg, w którym wyobraź sobie nawet był basen. a To, to akurat jestem, jestem w stanie sobie wyobrazić. No. Albo na przykład o tym, jak w stanie wojennym nasi inżynierowie z fabryki samochodów małolitrażowych wymyślili samochód, który wyprzedzał w swoim jakby segmencie wszystkie samoloty samochody ze całego świata o jakieś 10-15 lat, był to FSM Beskit i, i no niestety ówczesne władze nie zaufały, nie zaufały polskim konstruktorom i, wy, i wybrali do dalszej właśnie produkcji Fiata 126P BIS. Jako, taki, jako taką ulepszoną wersję malucha no, a Beskid 10 lat później kiedy stracił już patent bo nie było kasy na podtrzymywanie patentu przejęła firma Renault i kilkanaście lat później zrobiła z tego Renault Twingo a moglibyśmy mieć polskie Renault Twingo 15 lat zanim powstało te francuskie no i takich właśnie ciekawostek dowiadujemy się z tej książki sporo no i tak naprawdę na, mogę ją polecić każdemu, bo m, nawet y, poleci, poleciłbym ją y, mojej żonie, która w ogóle nie zna się na samochodach, bo jest napisana tak fajnym językiem. I tak jest z wszystkimi książkami pana Sowy. Y, akurat, no czytałem tylko dwie, ta, ta druga opowiadanie, y, y, zbiór opowiadań, powietrze jest zimne, to akurat nie są, y, to są typowe opowiadania, typowe opowiadania z lotnictwem w tle to nie są fakty to jest taka fikcja literacka oparta na jakiś tam zasłyszanym fakcie lub przeczytanym gdzieś w gazecie, na przykład jest taki fajny rozdział, który akurat mi w pamięci takie fajne opowiadanie, przepraszam już nie pamiętam tytułu o człowieku, który ukradł samolot AN-2 w czasach komuny i starał się nim uciec do Wiednia i niestety został zestrzelony przez Czechów, Czechosłowackie Armie Lotnicze. Okazuje się, że to było właśnie na zlecenie, na rozkaz generała Jaruzelskiego. Ostatnio właśnie czytałem, że umorzyli tą sprawę, bo z powodu śmierci generała Jaruzelskiego umorzyli tą sprawę, bo ona się ciągnęła do dzisiaj, do dzisiejszych czasów. No i tam jest ta opowieść, te suche fakty, które znamy, tam właśnie Aleksandr Sowa zbeletryzował, no i napisał takie opowiadanie, tak jakby myśli tego człowieka i, i tak dalej. No, czyli sprytny sposób, jak z kilku faktów yy, pociągnąć temat do książki. Czyli jak napisać, jak napisać książkę no. i na niej zarobić? Tak. Jak napisać książkę 2, yy, tam jest chyba tytuł jak, napi jak yy, napisać książkę 2.0 i na niej zrobić taki komputerowy jeszcze no, podtytuł no dobra, no to tyle o, o, o moim czytelniczym tygodniu ja jestem w podobnej sytuacji jak ty znaczy może nie, nie, w, nie w podobnej bo nie skończyłem dwóch książek ale jedną skończyłem a drugą e, kończę słuchać i jest na, na, na tyle mnie to e, wciąga i na tyle mnie to zafascynowało że podzieliłem się z, z moimi znajomymi na facebooku e, informacją o tym że naprawdę warto e, nie przeczytać a wysłuchać e, karaluchy Jones, bo wyprodukowane w Polsce w formie audiobooka a to ja cię dusiłem, że masz ją słuchać. Tak, tak. Zresztą to z wszystkich, z wszystkich stron dotarła do mnie informacja, że warto nawet małżonka Maćka Skwary napisała, że jeżeli karaluchy, jeżeli no to tylko do słuchania, bo Maciek też bardzo się zachwycał. Polecam, jeżeli ktoś chciałby. Znaczy oczywiście po tych wszystkich waszych y, zachętach i waszych y, dobrych słowach y, na temat Karaluchów to ja się spodziewałem naprawdę takiej pompy, że... Y, no, może nie jest aż tak, ale jest naprawdę rewelacyjnie. Przedobrzyliśmy. Tak, ale jest naprawdę fajnie. Mhm. Dużo głosów. Y ale można, można tę książkę polecić komuś, kto jeszcze nigdy nie miał styczności na przykład z audiobookami, który, kto sobie wyobraża, że audiobook jest... Y Yy, nudno czytaną po prostu no, książką. Czasami tak jest, że jest po prostu źle dobrany lektor i książka jest słaba. Czasami jest tak, jak mhm. nie wiem, w przypadku yy, yy, yy, słuchałem biografii Dudziakowej, i fajne było to, że Urszula Dudziak sama czytała rozdziały swojej książki i w momentach, w których mówiła o jakiejś piosence czy, czy jakimś koncercie, to podśpiewywała też czasami w tym audiobooku. Było to bardzo mhm. ciekawe. Audiobookiem, który po prostu pochłonął mnie zupełnie to była też biografia Jobsa którego słuchałem sobie gdzieś, gdzieś to, tak. w, w, w przerwach. Naprawdę bardzo fajnie przeczytane, ale też to była książka taka, która y, wciągała z innego powodu. Po prostu była dobrze napisana. Tak ładnie, autor odpowiedzialny za biografię wielu znanych ludzi, którzy po prostu bardzo dobrze te, te, te wszystkie biografie y, opracowuje, to trzeba przyznać no i sama postać Steve'a Jobsa, człowieka nie szablonowego człowieka, który tworzył przez lata sukces jednej z, z największych amerykańskich film technologicznych to wszystko poskładało się w, w całość, naprawdę bardzo fajnie tego audiobooka się słuchało ja z Jobsem akurat y, miałem, z, tym, z tą książką mam takie wspomnienia, że ja bardzo dużo tej książki przesłuchałem w samochodzie, bo akurat byłem w podróży dosyć długiej i kilka razy właśnie je, jeździłem w tym czasie w dosyć dłuższe trasy, i, i zawsze mi się kojarzy ta książka z taką drogą. Mi się kojarzy z zimą. Właśnie to też jest fajne, że, że, że jakby po prostu kojarzymy pewne rzeczy, które się działy w tle. Bo w ogóle z audiobookami jest taka historia, to, to, to jest też problem, bo jak czytając książkę, musimy znaleźć sobie odpowiednie miejsce, odpowiedni czas. Gdy audiobooka wrzucimy już w odtwarzacz, w telefon czy w inne urządzenie do słuchania, to zawsze wtedy pojawia się myśl, że jesteśmy w stanie robić te wszystkie rzeczy, które, które, które wykonujemy np. słuchając radia, muzyki czy, czy, czy telewizora, który gra gdzieś w tle, no ale no, tutaj się nie da jeżeli chcemy słuchać audiobooka to musimy zrobić coś co nie pochłania naszej uwagi by nie, nie tracić no czyli sprzą sprzątanie malowanie Ta, tego typu rzeczy e... odśnieżanie. ja mam przerabiane odśnieżanie śniegu i tego typu spacer w nieznanym miejscu to już jest problem bo y, kiedy wiesz rozglądasz się i, i, i jakoś wyłapujesz nowe rzeczy to też to cię po prostu od tego słuchania dość skutecznie odciąga od skupienia no ja ostatnio z racji tego że kilka ostatnich dni było takich troszeczkę cieplejszych albo deszczowych więc spacery krótsze i jeden rozdział przeczytanego audiobooka to jest jeden krótki spacer ja zauważyłem, że na przykład nie mogę słać audiobooków na rowerze jakoś rozpraszam, rozpraszam się sam jednąc na rowerze gubię wątki a samochodem już nie dlatego się zastanawiam w jakich sytuacjach nasi słuchacze słuchają audycji 100 gram pop kultury, czy są w pełni skupieni czy potrafimy być tylko tłem niczym telewizor bądź audycja radio z podcastami to jest tak, że, że można się na chwilę wyłączyć tam dużo ci nie umknie, a jednak jak jest jakaś e, fabuła, która wymaga śledzenia takiego w to no można tak w złubić. przypadku kryminału wszystko jest istotne zresztą łapałem się na tym, że wiele razy sobie przewijałem, bo nie zaczynałem coś od nowa bo faktycznie coś mnie na spacerze wybiło z uwagi ja muszę powiedzieć, że ja już jestem takim jeżeli chodzi o audiobooki, ja jestem już bardzo wyrobionym słuchaczem, bo ja słucham audiobooków od dobrych 10 lat można powiedzieć, więc wydaje mi się, że już jestem weteranem, jeśli chodzi o tę formę słuchania książek. No tak i tutaj, tutaj znowu, znowu wróci Owiana mgiełką tajemnicy twoja fantastyczna i magiczna praca, w której tych audiobooków słuchasz. Ja mogę słuchać w pracy audiobooków, mogę czytać książki. No nie ważne. Nie ważne. Ale tak, to jest książka, to jest książka, którą słucham, o której na pewno opowiem. Myślę, że, że kolejne nasze spotkanie to będzie właśnie dobry czas. Wy będziecie opowiadać o pierwszym śniegu, czyli o siódmym tomie, ja opowiem kilka słów o drugim tomie, a teraz opowiem o książce, którą przeczytałem bardzo na świeżo. Książka przed kilku lat, ale nie aż tak lat odległych, bo to już są czasy, kiedy pojawiły się pierwsze iPhone'y, czyli telefony, które zmieniły świat świat telefonów, podejście do internetu, który nagle pojawił się w kieszeni z taką mocą, bo oczywiście wcześniej były telefony z dostępem do internetu, do maila, były telefony typu Blackberry, gdzie po prostu też jakby cały świat internetowy funkcjonował w zasięgu naszej ręki. iPhone to wszystko odczarował. No i ta książka jest właśnie z tego czasu. Książka nazywa się Emigranci. Autorką tej książki jest się zaznaczyć, że to jest e-migranci, tak, tak? trzeba zaznaczyć, że to jest e-migranci. Dokładnie, żeby podkreślić tą, tą cyfrową e część tego tytułu. Emigranci, pół roku bez internetu, telefonu i telewizji. E taki jest tytuł tej książki i od razu wiemy, od czym ta książka jest, jaki eksperyment autorka zafundowała sobie oraz trójce swoich dorastających dzieciaków. E Pani nazywa Prewizji. się Susan Maushard, jeżeli tak się to czyta tu taka pieczątka jest na tej książce sprawdzone na dzieciach i rzeczywiście eksperyment sprawdzony na dzieciach przez pół roku rzeczywiście pozbawiła siebie i swoich dzieci internetu, telefonu, telewizji, wszystkich udogodnień, z którymi my na co dzień żyjemy z których korzystamy, które powodują że, że to nasze życie no właśnie, ma być łatwiejsze mamy dostęp do informacji taki, jakiego nie mieliśmy nigdy dotąd. Jakiś czas temu nie wiem, kto to mówił, to Przem któryś z Przemków, że się tak wyrażę, mówił, że my dziennie przetwarzamy tyle informacji, ile przez całe życie XIX-wieczny chłop, tak? Tak. Tak, to, to ktoś gdzieś tam wyczytał. Chyba, chyba Przemek z Irlandii. No i tu jest taka, sy tu jest taka sytuacja, że ta pani, która na co dzień jest dziennikarką producentką komentatorką życia publicznego jest doktorantką swój doktorat broniła w zakresu ekologii mediów na Uniwersytecie w Nowym Jorku ona między innymi w Australii gdzie mieszka bądź mieszkała, gdy pisała tę książkę była odpowiedzialna za produkcję podcastów jednej z większych stacji radiowych i jakby całe jej życie krążyło wokół tych wszystkich mediów elektronicznych, wokół Facebooka, Twittera, wokół plików MP3, wokół RSS-ów i tego wszystkiego, co jest związane z technologią. No wiesz, Australia to jest kraj wielkich przestrzeni. Tam ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa, że nas uczyli, że w Australii szkołę mają w telewizorach. O, ty, o tym też tutaj będzie. Jak te cyfrowe media, i jak dostęp do internetu, dostęp do y, komputerów, dostęp do tej całej technologii zmienił podejście do edukacji. Y, ta kobieta pisze o tym, że ona zaczęła obserwować, jak żyją jej dzieci, przyspawane do komputerów, telefonów, y, powiadomień, y, do tego wszystkiego, co... Y, Nazywa się to multitasking, tak? Ono tu mówi o wielozadaniowości, tak to trzeba przetłumaczyć na język polski, czyli robienie kilku rzeczy naraz. My to znamy dokładnie. Chociażby to, że wykonujesz swoją pracę i, i słuchasz audiobooków, a przy okazji jesteś jeszcze w stanie na przykład rozmawiać z kimś za pomocą komunikatorów internetowych, no to jest już wielozadaniowość na wszelkich możliwych. Jeszcze sprawdzasz Facebooka. Tak, dokładnie. I o, to, o, to, o to się tutaj rozchodzi, że jakby te wszystkie rzeczy, które miały nam ułatwić życie, które powodują, że cały czas jesteśmy w kontakcie, mają też swoje drugie dno, czasami ciemniejsze. Podejrzewam, że. Przerażające. Podejrzewam, że wszyscy, wszyscy, ja, ty, zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy wciągnięci i pochłania nas tam mroczna materia. A ona postanowiła powiedzieć sobie dość i, i postanowiła przeprowadzić taki eksperyment na sobie i na swoich dzieciach, odciąć się od wszystkiego na pół roku. Wybrała taki moment, czyli okres zimowy w Australii. Z tego, z tego, czego się domyśliłem, czytając tę książkę, ten okres zimowy trwa jakby kilka miesięcy i gdzieś wpisuje się w te pół roku, w którym ona postanowiła odłączyć się od świata cyfrowego zaczęła naprawdę z grubej rury bo na pierwsze dwa tygodnie odłączyła prąd w swoim domu więc to, to było takie to, to był taki mocny wstęp do tego co czekało ją i, i, i jej dzieci wiesz zima w Australii to nie jest zima taką znamy no tak oczywiście no, nie, nie, ma, nie ma co się oszukiwać historię o grillowaniu na balkonie i, i, i o chodzeniu po plaży no tak no, więc nie, nie ma czego porównywać Zima w Australii to takie angielskie lato A jak wygląda angielskie lato? Pada. pada Ale mniej niż zwykle Co? Ale mniej niż zwykle Bo w końcu e lato Nie no, pada tak samo, tylko że trochę cieplej jest Pani postanowiła odłączyć siebie, swoją rodzinę od y, elektroniki, zaczęła, jak mówię, naprawdę grubym, grubym akcentem, wyłączyła prąd, wyniosła wszel wszelkie urządzenia no, typu komputery, telewizory, y, poz pozbawiła swoje dzieci telefonów. Y, a to jest mężatka, czy samotnie wychowująca teraz, dzieci? Teraz kobieta? samotnie wychowująca dzieci. Tam opisuje swoje poprzednie związki, nawiązuje do, do, do tych sytuacji, które miały miejsce. No i jej dzieci jakby pomimo jej obaw przyjęły w miarę znośnie początek tego eksperymentu. Później bywało różnie. Naprawdę warto przeczytać tę książkę. Czy, czy jesteście pochłonięci przez media elektroniczne, czy wasze życie toczy się równolegle w realu i w internecie, czy zupełnie was to nie interesuje, warto to przeczytać. Jest tutaj przytoczone mnóstwo ciekawych badań, mnóstwo ciekawych statystyk. Są one podane w przystępnej formie, nie są to suche informacje wyciągnięte z, z naukowych opracowań, tylko są one przytoczone w, w konkretnych sytuacjach, gdy ona opisuje jakąś sytuację, na przykład w momencie, w którym w ich życiu codziennym zaczęła pojawiać się nuda przez to, że nie mieli dostępu do internetu, telewizji i różnych innych gadżetów, zaczyna opisywać zjawisko nudy. Gdy w ich życiu okazuje się, że przez brak tych wszystkich udogodnień, przez brak elektroniki zaczyna regulować się sen, co, co wcześniej bywało problemem, ona przytacza również badania związane z, z tym, jak media elektroniczne wpływają na sen dorosłych i dzieci. Także naprawdę warto przeczytać i naprawdę bardzo szybko się to czyta bo chcemy dowiedzieć się, jak ten eksperyment wpłynął na nią i na rodzinę. Yy, są pozytywne zmiany, zresztą chyba każdy może spodziewać się, że prędzej czy później, yy, no jakby... Hmm, życie nie znosi próżni, więc, więc yy, łatwo domyślić się, że ten czas, który nagle pojawił się, gdy jej dzieci nie miały dostępu do gier, do konsol, do smartfonów, do internetu, do komputerów, wypełniły inne zajęcia. Często takie, które kiedyś były kultywowane, a dawno temu zostały odłożone na półkę. Bardzo pozytywnie to wpłynęło na ich życie. No, tyle, ty, tyle, tyle dodam. Tutaj jest jeszcze takie słówko na zakończenie: zrób sobie jeden dzień offline technologiczny detoks i naucz się znów żyć w realu. Mi się wydaje, że jeden, że jeden dzień to jest za mało. bo jed, Jeden dzień się zdarza każdemu. Jakiś czas Tydzień. temu, jak już wspominałem, że tą książkę będę czytał, to wspominałem eksperyment Polaka Krzysztofa Gąciarza, który jest producentem internetowego wideo, który postanowił przez miesiąc żyć bez internetu. Przez miesiąc żył bez internetu i, i, i też, też nie było to dla niego łatwe, ale wiadomo, że, że, że miesiąc to nie pół roku. On też kiedyś prowadził taki eksperyment, że przez jeden dzień żył bez prądu i, i też wykonywał różne rzeczy, y, które no ale to też, jeden dzień to nie tydzień, czy miesiąc, czy, czy, nie, czy, czy to pół, jest... czy dwa. Ja mam działkę pod Grudziądzem. Tam moi rodzice sobie uprawiają, robią sam z kwiatki tam czy inne rzeczy no działka to jest to nie jest działka rekreacyjna to jest kawałeczek ziemi ogrodzony i tam jest budyneczek jest prąd ale tam nie ma żadnych mediów typu nie mamy tam żadnego telewizora nie ma tam internetu założonego ani nic i będąc kiedyś właśnie na wakacjach w Polsce spędziliśmy tam z batą kilka dni i powiem Ci, że w ogóle nie brakowało mi absolutnie dostępu do, do internetu robiliśmy sobie, wiesz, ogniska z dzieciakiem, z, z Brunem i nie, ogólnie było bardzo fajnie, także wydaje mi się, że spokojnie udałoby mi się to zrobić, gdybym na przykład miał kilka papierowych książek pod ręką coś do czytania jakieś gazety, coś takiego i, i spokojnie e, wczoraj <grych> stałem sobie na światłach i przede mną na pasach gdy zapaliło się dla pieszych zielone, przewędrowało kilkunastu młodych ludzi e, dosłownie chyba dwójka czy trójka nie trzymała telefonu w ręku lub nie miała słuchawek w uszach e, przerażające no tak ja też się przyłapuję na tym, że po prostu wędrując na spacerze, jeżeli nie, nie słuchawki na głowie, to po prostu telefon w ręce. No często się okazuje, że wykorzystuję część tych, tych moich krótkich spacerów na to, żeby sprawdzić co się dzieje w miejscach, do których w ciągu dnia nie miałem czasu zajrzeć. No, no jest to okropne z drugiej strony w takich miejscach jak nie wiem poczekalnia u lekarza jak autobus dostęp do tych informacji naprawdę jest zbawienny bo wydaje nam się że, że wypełniamy ten czas może gdybyśmy nie mieli dostępu do tych wszystkich mediów to zajęlibyśmy się zupełnie czymś innym obejrzelibyśmy to co nas otacza i, i też byłoby fajnie pamiętam w dawnych czasach jak mój kierownik na budowie E, miał telefon komórkowy w walizce i, z, wychodzi, z której wychodził normalnie słuchawka na sprężynce, takiej tej, w tym kablu zwiniętym w tą sprężynkę i było to coś fajnego to był fajny gadżet że tak na, na, na budowie, gdzieś tam pod Toruniem e, gość coś takiego ma a teraz e, patrzeć, popatrzeć na współczesne telefony komórkowe i do czego są głównie używane, wcale nie do rozmów. Ludzie coraz mniej z sobą rozmawiają, podejrzewam, coraz, coraz więcej komunikują się przez inne, yy, przez portale społecznościowe i inne formy właśnie yy, komunikacji pisanej. Ten świat się zmienił bardzo. Właśnie najlepsze, najlepsze jest to i tutaj też przytaczane jakby dynamika tych, tych zmian. Że, że wystarczy 4 lata, różnica między jednym a drugim dzieckiem. No i tutaj już mówimy, które dziecko przepadło i w jaki sposób. No. To prawda. Ja 4 lata temu jeszcze nie miałem smartfona. A teraz nie wyobrażasz sobie życia bez niego? No, no nie, aż smartfon ułatwia mi. Dostęp do kultury w pracy. Korzystanie z innych rzeczy w pracy, kiedy się, się nudzę. No bo tak musiałbym przemycić jakąś książkę w kieszeni, a to jest zawsze podejrzane, prawda? Drukować sobie coś? Nie, to zbyt pracochłonne i, i źle by było. No nie, no, telefon y, zmienił dużo w, w, mo w moim życiu. Pojawiły się nowe lęki, tak, że bateria się już kończy, że już ma 50%, tylko ja dzisiaj w nocy nie naładowałem, obudziłem się, dzisiaj rano do pracy i patrzę 51%. Boże, jak ja pójdę do pracy? Z połową baterii. Masakra. Ale no, wybrnąłeś, wybrnąłeś. No, wybrnąłem. Wybrnąłem, wybrnąłem. Ładowarka i podładowywanie się, gdzie się da. No niestety, takie czasy, takie smutne czasy. A, teraz czytam, czytam książkę. Zacząłem właściwie, to jest króciutka książeczka Podręcznik Minimalisty Pewnie o nie powiem niedługo Może ona pomoże mi Trochę ogarnąć I w tym temacie To jedziemy teraz może z filmami A, jeszcze książka, Chwilkę, sekundka Bo dobrze, że jesteś, bo ostatnio Ciebie nie było Jak to było, że Ciebie nie było? Byłeś? Ostatnio byłeś Przedostatnio o, nie, byłeś. Ostatnio nie byłeś Skończyłem niezbędnik y, Obserwatorów Gwiazd, który polecałeś i powiem Ci, że troszkę zawiodłem się na końcówce y, samej książki, bo ta książka na... od początku samego obiecywała mi więcej niż mi dała. Y, to jest książka taka, no nie, nie czarujmy się, to jest książka dla nastolatków, bardziej niż dla, no tak. <głos》>, dla osób dojrzałych. I, y, ale początek, początek był bardzo ciekawy, początek y, tajemnica, która tkwiła między tymi dwoma chłopakami i nad jednym i nad drugim była ciekawa i, i przypominała mi trochę film K-Pax gdzie główny bohater też był kosmitą jakby no i, i myślałem, że to się rozwiąże jakoś bardziej powoli, że będzie to, to głębsze niż, niż okazało się na końcu a końcówka była taka zbyt szybko później jakby Wydaje mi się, że ta książka była może za krótka. O, w ten sposób. Bo czytało się ją naprawdę, sama się czytała. Czytało się ją bardzo szybko. Ona w, po angielsku ma tytuł. Zastanawialiśmy się nad tym, nie? Czy, czy podobnie te tytuły są układane jak, jak w Polsce, że podręcznik pozytywnego myślenia, niezbędnik obserwatorów gwiazd. Nie, ona w, Polsce, ona w Anglii ma tytuł, ma tytuł Boy 21, czyli. Ten numer, który on. No się, ten chłopak, który przyjechał, tak się przedstawiał, że nie z imienia i nazwiska, tylko jako. Tylko numer 21. Numer 21. Więc no, to tylko parę słów chciałem o niej powiedzieć. Nie zła książka, ale tak mówię. Więcej sobie po niej obiecywałem. Po początku. Nawet nie po tym, co ty mówiłeś, tylko po tym początku. Bo początek miał naprawdę niezły. Żarło, żarło, ale no, ale tak się potem jakoś tak raz za, za szybko, a dwa to później wątek z tą dziewczyną tak zbyt cukierkowo to wszystko zostało rozegrane, więc tam jest kilka dramatów w tej książce, ale to wszystko tak jakoś za szybko się dzieje. Co, coś jest niewiadome, a później wyjaśnia się nic gruchy, nic pietruchy. Tak, wyjaśnia się w dwie strony A, a propos tytułów, no. książek i filmów to ja, ja dzisiaj mam film, który też yy, z tytułami będzie miał historię taką mieszaną ale może zacznijmy od twojego filmu co ciekawego ostatnio widziałeś yy, Mało ostatnio miałem czasu na oglądanie właśnie niestety w pracy mniej oglądam niż czytam a w domu <głos> często zasypiamy. zresztą mecze są mundial trwa i, i, i oglądam wieczorami mecze, mimo, że nie jestem specjalnym wielkim fanem piłki nożnej ale mecze oglądam jeśli są mistrzostwa świata, czy mistrzostwa Europy bardzo lubię sobie popatrzeć na właśnie dobre mecze nigdy sobie nie upatruję jakiejś drużyny, chyba, że nasi grają na początku i kibicuję jej do końca zawsze dla mnie określenie tego, kogo lubię, to, to znaczy się, yy, mam, mam dwie drużyny i bardziej, czy on, czyjej drużyny bardziej nie lubię. O. No i, i tak sobie Dobra. kibicuję po trochu. No właśnie teraz leci mecz, podobno mega mecz, Brazylia-Kolumbia. Jak w, zaczęliśmy nagrywać było 1-0 dla Brazylii. Yy, ciekawe jak jest teraz. <laughs> ale wynudziłem się dzisiaj na, na meczu Francja-Niemcy, także już drugiego meczu nie oglądam i filmów też mało oglądałem ale obejrzałem w tamtym tygodniu taki film, który już długo za mną chodził i długo się nastawiałem, żeby go obejrzeć film pod tytułem Złodziejka Książek to był film zrobiony na podstawie jakiejś książki słynnej która tam też była nagrodzona no i film muszę powiedzieć, że w ogóle myślałem, że, będzie, że to będzie coś innego a że to będzie jakiś film taki bardziej dramat wojenny a my tymczasem dostajemy taką coś w rodzaju baśni osadzonej w realiach wojennych gdzie naszym narratorem głównym, takim którego słyszymy na początku pod koniec filmu i na końcu filmu jest śmierć eee, śmierć w pierwszych słowach właściwie filmu mówi, że nie łudźmy się i tak wszyscy umrzemy i tak dalej, i tak dalej. Jedno jest w naszym życiu pewne, to, że, że się spotkacie ze mną. Już nie pamiętam dokładnie tych słów. I właśnie śmierć opowiada nam o pewnej dziewczynce, którą, którą spotykamy w momencie, kiedy zostaje oddana do rozpoczyna się dramatycznie ona razem z bratem zostaje oddana do jakby rodziny zastępczej niemieckiej bo jej matka jako komunistka w domyśle została osadzona w obozie koncentracyjnym lub już nie żyje więc jadą sobie oni pociągiem do tej rodziny zastępczej w czasie drogi jeszcze jest dramat, bo ten młodszy jej braciszek umiera tak się rozpoczyna ten film i w momencie pogrzebu jednemu z, z grabarzy wypada książka ta dziewczynka sobie chowie ją do kieszeni i no i zabiera ją z, ze sobą w, w tą podróż zajeżdża do, do takiej rodziny gdzie mamy sympatycznego starszego gościa granego przez Jeffrey'a Rasha. no i on ma żonę, która początkowo wydaje się taką heterą, e, złą kobietą, e, a tak naprawdę no, coś tam ma też miękkiego pod spodem. E, tą żonę gra Emily Watson. Więc ona trafia do takiej rodziny. Okazuje się, że ona też nie umie czytać, e, ani pisać. Więc pierwszą książką, którą, z której uczy się czytania, jest właśnie książka ukradziona temu grabarzowi, jest to podręcznik grabarza. No i ona na podręczniku grabarza uczy się pierwszych słów. No i widzimy cały obraz właśnie, obraz wojny, taki właściwie zaplecza wojennego, bo, bo, bo, bo cała akcja osadzona jest w takim niemieckim miasteczku, gdzieś tam na po, początkowo gdzieś daleka od, od wojny wojna jest tylko w tle mamy marsze yy, nasizdowskie, mamy palenie książek mamy no też wiecie, wyciągnięte ręce yy, flagi ze swastyką i cała ta oprawa I, no i widzimy to oczami dzieci dzieci są tym, mo można powiedzieć zachwycone i trochę zdziwione, bo z jednej strony zachwyt, bo to wszystko tak ładnie wygląda, one śpiewają w tych chórach no każdemu by się to podobało będąc dzieckiem, że coś się dzieje nieświadomi nie, nie nie tego, co się, co się dzieje o wiele kilometrów tak. dalej od tego miejsca no i, ale też dzieci też mają swoje marzenia właśnie, tytułowa ta złodziejka książek dziewczynka, ona ma na imię w filmie Lizel. Zresztą świetnie zagrana. Ja tą, ja tą dziewczynkę widzę już drugi raz. Raz ją widziałem w filmie y, takim kanadyjskim. Pan Lazar, bo y, ta dziewczynka jest kanadyjką, się nazywa Sophie. Y, zapisałem sobie Sophie Nelis. Ona y, ma chyba tam 9 lat, ona naprawdę bardzo dojrzale gra i wygląda na dużo dojrzalszą niż jest w rzeczywistości. I y, no, wypada świetnie w tym filmie. No i ona żyje właściwie, gdy już nauczy się czytać, ona żyje w tych pochłonięta jest tymi książkami. Każdą jedną książkę po prostu zanurza się w ten świat właśnie, książek, ucieka jakby od tej rzeczywistości wojennej, bo, bo mamy pewne zagrożenie. Nie wiem, czy tu mogę zdradzać to, ale chyba nie, nie zdradzę. Jest pewne zagrożenie, które wisi cały czas nad tą rodziną niemiecką no i ta dziewczynka ucieka w świat marzeń ma przyjaciela takiego Rudiego, który na przykład ma, ma marzenie żeby być murzyńskim biegaczem olimpijczykiem maluje się na czarno i tak dalej co było bardzo wtedy w faszystowskich Niemczech wiadomo niemile widziane no ale to są dzieci właśnie. cały czas widzimy to wszystko dziecięcymi oczami no, i historia właśnie tak płynie nam dosyć baśniowo w tej. Te, nie, nie, nie chcę tu dużo zdradzać. Film jest. No, naprawdę, tak naprawdę tam się nic nie dzieje. Mamy ten cały przebieg tej wojny. To taka historia od dnia do dnia. Yy, czasami mija na przykład rok, czy dwa, czy trzy lata. Mamy wiesz, trzy lata później akcję. I ten czas tak płynie, i w tym filmie. Yy, dużo się nie zmienia, ale jest on dosyć fajnie właśnie poprowadzony jako taka właśnie opowieść, basie. Trochę mi przypomina w taki jakby gdyby do jakiegoś tam miał wrzucać koszyka do podobnych filmów, to bym wrzucił do koszyka z labiryntem fauna i takim polskim filmem Wenecja nie, nie, labirynt fauna kojarzę w Wenecji nie kojarzę ja się chciałem spytać, czy, czy, czy to jest taki bo mówisz, że baśniowy ja, jak on jest zrealizowany bo widzę plakat taki bardzo plastyczny widzę fotosy z planu takie dość chłodne barwy czy, czy, czy to jest nie, on jest, on jest tam nie ma żadnych takich nadnaturalnych yy, no, jakichś sytuacji ale cała kamera jest właśnie tak dosyć ciepła jest te obrazki, jak jest zima, to jest ładny śnieg. Tam jest wszystko, tam jest wszystko pokazane ładnie. Dosyć. No, nie, bardzo ciekawie jest to wszystko. Jak jest lato, to jest ciepło, jest kolorowe. tam nie ma takich, jakichś takich szaroburych, brudnych, mrocznych, nawet w, w jakichś cięższych sytuacjach, takich przytłaczających jakiś barw te, tego typu. Tam jest. Tam jest raczej tak jakby, jakby jakiś tam, jakby ktoś patrzył w kulę śniegową, o, tą taką wiecie, co się przewraca i śnieg, śnieg padł. Tak mi się kojarzy, tak, no, może ktoś to ma inne Kojarzy mi się taki film, którego tytuł sobie teraz nie przypomnę, w którym Sasza Baron Cohen grał, eee, hmm. Taki, takie też kino, kino familijne z chłopcem, który mieszkał w zegarze, może kojarzysz, to... Tak, to był Spielberg'a film ten Oj, No właśnie coś świeżego, ale tytuł mi teraz umknął No, a nazywał się właśnie, bo ja go nie widziałem tego filmu, dlatego nie pamiętam <laughs> Aha, bo chciałem właśnie zapytać, czy, czy może w takich klimatach jest to Możliwe, bardzo możliwe, ja widziałem, ja widziałem trailer tego filmu i chyba początek I tak, mi się wydaje, że tak, że coś takich klimatach a odbiorca jest y, mieszany, czy to raczej film dla. Nie yy, raczej do dorosłego misu. myślałem, widza. Że, może, że, że może po prostu jest yy, taka tendencja, żeby filmy y, y, familijne. Z, no właśnie nie, tak. to nie jest kino familijne, to jest, to jest kino dla. Yy, może już tak 12 plus, 15 plus dla ludzi, dla dzieci, którzy coś rozumieją. Znaczy, Większ takiego głębszego to nie jest tam żadne ambitne wielkie kino, ale, ale no, są sytuacje w tym filmie, które no, właściwie nie powinny 7, 7 lub 8 oglądać. No tak, to jest za wcześnie. Ja, ja na dzisiaj też mam taki hmm, z jednej strony lekki, chociaż jakby z, z, z trudną historią film, film, który obejrzałem już jakiś czas temu, i tak jak wspominałem wcześniej, gdy rozmawialiśmy o tytułach książek, tak samo jest tutaj z tytułem filmu. W, w, w Polsce dystrybutor nazwał ten film Z miłości do. I, I ten tytuł jakby niczego nie zdradza. Natomiast w oryginale, jest to film produkcji brytyjskiej, w oryginale nazywał się Song for Marion, czyli piosenka dla Marion, i tutaj jakby zdradza już coś, co w tym filmie się wydarzy. Jest to film muzyczny. Jak dowiedziałem się, że będziemy oglądać film muzyczny, to protestowałem, bo ja jestem troszeczkę... Ja się boję takich sytuacji w filmach muzycznych, takich, takich scen. Jakoś nie jestem, nie jestem w stanie się przekonać do, do tych filmów, w których ni z gruszki, nic z pietruszki, niczym w produkcjach Rodem z Bollywoodu, nagle ktoś odwraca się do kamery i zaczyna tańczyć i śpiewać. Stary, jeden z moich najlepszych filmów w ogóle, top, top 5 jest na pewno, jest Mulę Rouge. <laughs> Nie, właśnie. Ale, ale ja nie oglądałem. Może, może dlatego, ja jestem. Właśnie, za, jestem uprzedzony, dlatego, że mi się wydaje, że jak film muzyczny, to na pewno będzie to, o czym mówię. Odwrócą się, zaczną śpiewać. Wszystko będzie wyglądać nie tak jak powinno. I tak samo było tutaj. Wydawało mi się, że właśnie coś w ten deseń będzie, ale nie, zupełnie nie. Historia jest następująca. W pewnym brytyjskim miasteczku pewna nauczycielka muzyki po godzinach, czyli po południu po swojej pracy spotyka się z emerytami i ona tych emerytów y, uczy śpiewu y, ale nie, jest to, to, to, nie są to takie zwykłe spotkania i, i nie jest to zwykły chór bo uczy ich naprawdę y, fajnych utworów y, zachęca ich do tego by bardzo odważnie podchodzili do ekspresji scenicznej, że się tak wyrażę jedną z osób która chodzi na te spotkania emerytów jest w oryginale tytułowa Marion no i Marion jest osobą, która kiedyś miała zdiagnozow zdiagnozowanego raka i teraz ta choroba jakby powróciła, bardzo szybko się nasila, co powoduje, że ona jakby zupełnie nie rezygnuje z tych swoich popołudniowych zajęć i cały czas chodzi na spotkania tej grupy, która śpiewa i przygotowuje się do pewnego festiwalu. Taki sobie objęli cel, że po prostu przygotują zestaw utworów i zaprezentują je później na jednym ze słynnych festiwali. Najpierw przygotowują się na przyjazd kogoś z jury, kto w ogóle miałby zakwalifikować tą grupę do dalszego etapu, czyli do występu na wielkiej scenie. No i podczas tych przygotowań, cały czas gdzieś wokół tej grupy krąży mąż Marion. Jest jej przeciwnością, tak jak ona lgnie do ludzi, tak jak ona chce brać udział w tych zajęciach, tak jak śpiewa. On jest raczej takim mrukiem, nie jest jakoś szczególnie empatyczny, nie potrafi dogadać się z własnym synem. Widać, że kocha swoją żonę, ale jakby wszystkie jego ciepłe uczucia są zarezerwowane tylko dla niej i w zaciszu domowych czterech ścian a poza tym jakby nie potrafi być taki empatyczny, nie potrafi zaangażować się w życie tej małej, lokalnej społeczności. Wszystko to zmienia się, gdy, gdy, gdy sprawy się komplikują. Nie chcę za wiele spoilerować. Warto ten film obejrzeć, bo pomimo trudnych tematów to jest pozytywnie. Mogę zdradzić, że kończy się happy endem jakikolwiek by on nie był naprawdę świetnie się bawiłem, nie jest to film muzyczny, w którym ludzie wyskakują nagle z zakrzaka i śpiewają, tylko śpiewają <śpiewać> robiąc to świadomie, wiemy, że będą śpiewać także tutaj nie, nie ma te, tej, tej obawy, która we mnie tkwi, gdy widzę, że film będzie filmem muzycznym tak, tak jeszcze z muzyki z filmami angielskimi mi się skojarzyło bo tak opowiadasz, to jest film angielski, tak? tak, u mnie teraz króluje na płycie, w samochodzie właściwie na okrągło leci soundtrack z filmu About Time może ja się przygotuję i o tym filmie opowiem i o tym soundtracku może za tydzień lub za dwa bo film jak dla mnie film roku co najmniej jeśli nie jeden z lepszych filmów jakie widziałem w życiu <grym> i no, może na tyle zakończę film w ogóle który przyszedł bez echa tego co, co wiem i mało ludzi go widziało a to jest film który po prostu komukolwiek go poleciłem to po prostu przepał U, ująłeś mnie swoją zapowiedzią bardzo chętnie nadrobię nadrobię, nadrobię te braki i obejrzę czas, cza, czas ja go obejrzałem w tym roku już trzy razy co, co teraz ci powiem Powiedziałeś, że film nazywa się About Time. Zgadnij jak nazywa się w Polsce. Tak. Film no nie nazywa wiem się właśnie. Czas na Miłość. Czas na Miłość. Dlatego odrzuciło większość ludzi. Tak. Ale ci, którzy obejrzeli bardzo pozytywnie film oceniają, więc myślę, że nie pozostaje nic innego jak po prostu... Mam taki bardzo piękny... Dostałem od Kasi taki notatnik czarny w białe kwiaty i... Co drugą linijkę sobie wpisuje film, który Chcę obejrzeć Powiem Ci, że to jest film, jeżeli Bo z Kasią oglądacie tak razem Filmy, to jest film idealny Do oglądania w parze Idealny To nie jest komedia romantyczna Nie, to jest dramat, science fiction, już czytałem Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie ja nie zaliczam ja, Komedie romantyczne mi się, mi się jakoś gorzej kojarzą, a, a ten film mi się kojarzy z.. E, e, film e, należy do kina pozytywnego no i bardzo dobrze e, jeszcze, jeszcze powrócę do tej mojej magicznej listy, która się powiększa pomimo, że zapisuję tu filmy, które chcę obejrzeć, to i tak oglądam poza kolejnością to, co się nawinie no to ja mam to samo z książkami No. Dobra, to ja jeszcze może o jednym filmie, właściwie nie filmie, tylko o serialu, bo się zaczął w poniedziałek wypełniając lukę po zakończonym sezonie gry o tron HBO wypuściło pilot nowego serialu, pierwszy sezon, 10 odcinków ma być, serial się nazywa Pozostawieni Bardzo mocno reklamowany w Polsce Tak, słyszałem, że tak o co chodzi, bo obejrzałem też właśnie ten cały, cały odcinek. jest. Yy, powiem szczerze, że ten serial jest trochę dziwny. Yy, jeszcze nie wiem, czy, jak dalej będę go ciągnął. Na razie yy, ani mi się nie, nie, nie, nie podoba, ani mi się specjalnie mnie nie ujął. Zobaczymy, co będzie dalej. Yy, chodzi o to, że pewnego listopadowego dnia yy, znika 2% ludzkości na całym świecie. Niby 2% możemy powiedzieć, że co to Dyskutować jest? 1 na, 50, 1 na 50, czyli na przykład umie zniknąłby ten, ten sąsiad z końca ulicy, któremu nawet yy, nie mówię dzień dobry. Ale, ale 2% ludzkości to jest 140 milionów. A ta liczba już dużo <śmiech> określa. 140 milionów to jest już duża liczba. I Dzieje się to w ten sposób, że on, oni znikają dosłownie. To nie jest, że nagle okazuje się, że kogoś nie ma. Po prostu ci ludzie znikają. Po prostu pstryknięcie palcem i nie ma tego kogoś. Siedzi, znika. Znika z tego miejsca, gdzie stał. To, si to siedzi czy, to siedzi czy po prostu? Stoi? Siedzi, stoi, obojętnie idzie, i porusza się. Y, y, y, mamy mamy pro, taką scenę prologu, kiedy y, to nie zdradzam żadnej ten, bo to jest pierwsze dwie minuty chyba filmu, kiedy matka zapina, w, y, no, ma przypiętego do, do siedzonka tego samochodowego dziecko wkłada go do tyłu, przypina pasami wsiada za kierownicę, ogląda się, a dziecka już nie ma widzimy w tym momencie sceny, kiedy rozpędzony samochód kierowca znika kierujący samochodem i uderza gdzieś tam w inny samochód dzieją się nagle różne rzeczy i po prostu okazuje się, że 2% ludzkości zniknęło i nagle przeskakujemy 3 lata później bo, bo ten film traktuje jak będzie wyglądał świat po tym zniknięciu I, i widzimy świat na podstawie takiego małego amerykańskiego miasteczka, bo tu jest główne właśnie, główna akcja się dzieje, tutaj poznajemy bohaterów, no właśnie łatwiej ogarnąć wszystko, gdy się dzieje w jakiejś mniejszej społeczności i y, jak będzie wyglądał świat po takim zniknięciu, na które nikt nie ma tak naprawdę wytłumaczenia, czy jest to boskie zniknięcie, czy to jest jakieś kosmiczne, czy o co tu chodzi w ogóle? Nie ma nikt wytłumaczenia, żadnych naukowców, nie ma zielonego pojęcia, co się stało. Więc czy następnego dnia nie zniknie następne 140 milionów lub 500? Nikt nic nie wie. Świat musiał się po takim czymś zmienić i kiedy usłyszałem, że 2%, to myślałem, że jakaś jest pomyłka, że 2% zostało, a nie... Wymysł, pomysł jest taki właśnie, że 2% zniknęło że niby nic, a jednak no i widzimy właśnie w tym pierwszym odcinku że, że powstały jakieś sekty, bo to wiadomo yy, będzie jakieś yy, podłoże yy, właśnie religijne brane pod uwagę głównie tego zniknięcia, że, że ci ludzie nie wiadomo czy ci ludzie wrócą czy co się w ogóle dzieje także mamy 10 odcinków, żeby tą tajemnicę yy, po prostu zgłębiać. Podejrzewam, że tej tajemnicy tak szybko nie, nie zgłębimy, tym bardziej, że twórcą tego serialu jest gość, który był scenarzystą i producentem serialu Lost, gdzie zamiast wszystko się rozwiązywać, wszystko się gwałtwało z sezonu na sezon, więc obawiam się, obawiam się że, będzie, że, że może być źle, ale no zobaczymy. Serial Lost to jest chyba ostatni z tych tasiemców, które obejrzałem od początku do końca, i chyba byłem rozczarowany ja nie obejrzałem do, do końca o to chodzi, że ja, ja się odbiłem od piątego czy szóstego sezonu nie pamiętam e, pogubiłem się po prostu w pewnym momencie i stwierdziłem, że a już mnie w sumie to nie obchodzi z, z Lostem była taka sytuacja, że on padł u mnie na podatny grunt e, b, był sierpień nie, nie, nie wspomnę już którego roku, bo nie pamiętam dokładnie, e, był bardzo deszczowy sierpień a ja byłem uziemiony w domu, a los wtedy już miał za sobą chyba 3,5 sezonu. I nagle się okazało, że to wszystko jest w zasięgu mojej dłoni i można to obejrzeć, więc bardzo szybko pochłaniałem kolejne odcinki i później już starałem się być na bieżąco i, i, i to chyba wtedy pierwszy raz stwierdziłem, że nie, że, że, że, że, że, to, że to się nie można na to nabrać nigdy więcej. Lost, lost wydaje mi się, że był pierwszy z takich system seriali jakby nowego, nowej generacji, Aha. albo jeden z pierwszych seriali no, nowych generacji, takie, które po prostu przyciągają widza y, fabułą, że nie są wiesz, że, że y, musisz oglądać po prostu, żeby śledzić kolejne losy, a nie tylko, że w każdym odcinku rozwiązują się y, w większej sytuacji i, i seriale, y, odcinki wiążą y, tylko się przez głównych bohaterów. Tu była, wiesz... Główna fabuła taka po kolei trzeba było oglądać, i to jak ja pamiętam, zacząłem oglądać Lost. Właśnie też chyba, bo może było już dwie, dwa lub trzy sezony, nie pamiętam. Moja znajoma taka Jola polecała mi bardzo, bardzo, bardzo, bardzo długo mi namawiała, żebym zaczął oglądać. Jak zacząłem, to z batą zawaliliśmy po północy. A jeszcze jeden odcinek, a jeszcze jeden odcinek. Więc w ten sposób się to, to działo, a potem to jakoś. To tak też znam. Rozchlapało. Potem były te wszystkie Prison Break'i, które też wciągnęło od razu pierwsze, pierwszy sezon. Drugi już było gorzej, a trzeci to. Trzeci było, to była ale... tragedia. No tak. A to potem już to... był czwarty podobno. A może nie. Nie, to może trzeci, trzeci był tak słaby, że aż. A ostatnio stwierdziłem, że chyba jedynym serialem, który obejrzałem wszystkie odcinki od początku do końca, który już się zakończył, yy, to jest The Wire. The Wire to jest też serial HBO on był wyświetlany jakieś 10 lat temu i to jest e, serial o policjantach i jest naprawdę rewelacyjny jeżeli chodzi o seriale policyjne to The Wire e, wśród znawców tych wszystkich e, wiesz, serial oglądaczy to jest absolutny top ok, zapisuję to no chociaż wiesz, to jest tak. Y, znowu będę się znowu będę się upierał. Przy... To jest, y, The Wire to jest cztery sezony. Ty. Mogę ci tylko tylko cztery, nie, cztery no, tylko cztery sezony. tylko cztery sezony. Znaczy wiesz, ja, ja będę się upierał przy moim, że ja wolę jednak tą zamkniętą konstrukcję filmu, który niech trwa nawet dwie i pół godziny, hmm. ale usiądę, dwie i pół godziny minie, wszystko się skończy i będzie jasne, hmm. niż to, niż to że, że, że po prostu wciągnę się znowu w coś i... The Wire ma ten plus, że, se, że, że sezon może, może jest w pewnym sensie zamkniętą konstrukcją, sezon bo jest jakaś główna sprawa, która toczy się przez cały sezon i ona, ona się zamyka w danym sezonie w pierwszym, w pierwszym sezonie mamy handlarzy narkotyków, w drugim mamy e, polskich dokerów Przemy, przemycających co nieco także przypomniała, trzecim, mi, się, nie przypomniała mi się historia kilka, kilka tygodni temu omawiałem film łowca troli nie wiem czy wspomniałem, ale tam był polski akcent. Może wspominałem, jak wspominałem, to musicie mi wybaczyć. Był polski akcent. Był moment, w którym yy, norweski rząd potrzebował kupić martwego niedźwiedzia. I okazało się, że dostawcą tych martwych niedźwiedzi był Polak. No, taki, taki akcent. Nie, nie, nie, nie wspominałeś o tym. Taki akcent humorystyczny. Na pewno jeżeli ktoś się pokusi i obejrzy ten film, to uśmiechnie się podczas tej sceny. No. Tak nas widzą Norwedzy. Hmm. A The Wire, to jaki serial? Brytyjski? Amerykański. amerykański, tak, amerykański. Po polscy dokerzy. Brytyjscy przem... Polscy dokerzy, ale nie, ty nie tylko doker jest Polakiem, także komendant policji jest, jest Polakiem. Ma y, proporczyk z orłem u siebie w gabinecie na biurku i, i polską flagę i tak dalej. Ale to nie, nie pierwszy taki akcent filmowy. Kiedyś jakaś komedia taka... Mhm. Chociaż on, on akurat nie jest pozytywną postacią w tym serialu. <głos> to jest <głos> <standard. głos> No. To może tyle książkowo, filmowo, serialowo yy, mhm. chociaż dzisiej, dzisiejsze nasze spotkanie to całe jest takie nieważne, napijmy się mhm. Dlatego może już ten yy, członek, członek, człon napijmy się będzie krótszy dzisiaj Nieważny. napijmy się na początek słówko o premierach filmowych ja rzuciłem okiem yy, nic takiego, co jakoś specjalnie byłoby godne polecenia wakacje, proszę pana, wakacje ale jest jeden film który bardzo mocno jest promowany w telewizji nazywa się Zbaw nas ode złego chociaż właśnie w oryginale widzę, że nazywa się Deliver us from evil <laughs> To jest... Ja ostatnio widziałem Deliverman. Taki film. Też Polak był głodnym bohaterem. Nie, nie, nie wiem czy. E, miał, przezwisko bu... ja miał przezwisko Bucha i zrobił ponad 500 dzieci. To nie wiem, czy dobrze świadczy o nas, czy... e, Nie no. nie Może też innym, innym, innym, innym razem opowiem o tym filmie, bo film był nawet niezły. Dlaczego wspominam o tym filmie Zbawna z złego? Albo Deliver us from Evil. Mm -hmm. bardzo mnie zainteresowało to bo film jest reklamowany jako mm, jako prawdziwa historia now oficera nowojorskiej policji a, a, a trailer jest y, przerażający jest tam historia jakichś egzo egzorcyzmów no właśnie czy, czy, czy, czy, tu, czy tu kogoś y, jednak po, po, poniosły te, te rejony fikcji filmowej to co horror to jednak będzie? no tak to ma być horror horror i kryminał w jednym. Ale horrory w, w wakacje dobrze się sprzedają. No tak, tylko pytanie na ile to, co widzieliśmy w trailerze odbiega od rzeczywistości, skoro film oparty jest na faktach. Bo mm -hmm. postaci, które są tam zaprezentowane, wyglądają przerażająco. Ale o tym, o, o, Jez... o tym się pewnie przekonamy, jak obejrzymy film i poznamy prawdziwą historię tego, co... Że Amerykanie mają dar do, do tego, żeby po prostu przekoloryzować wszystko i... Słuchaj, że coś jest oparte na faktach, nie znaczy, że jest faktem. No tak. No. Faktem może być, faktem może być jakaś, jakaś postać, która jest tam w, w trzecim, w, w trzecim, na trzecim planie. Nie, no właśnie tu chciałem powiedzieć, że. I słyszała od sąsiadki o takim fakcie. <głosy> tak, może faktycznie była taka sytuacja, że oficer nowojorski i nie wiem, brał udział w akcji, w, której, w którą zamieszane były osoby opętane. A, a scenarzysta postanowił napisać scenariusz do filmów, w którym pojawiają się zakap, zakapturzone potwory no, Discovery i inne tego typu programy mają pełno takich dziwnych właśnie dokumentów a no tak, ja kiedyś oglądałem film na temat bliźniaczych ciąż i badań doktora Mengele i te teorii różnych spiskowych na temat tego, gdzie doktor Mengele uciekł po wojnie <laughs> Cały dokument był stworzony tak, że, że doktor Mengele uciekł tu i tam. W takich i takich latach nagle te bliźniacze ciąże w tym miejscu stały się czymś nienaturalnym, bo bardzo często się powtarzały. Cały ten dokument jakby prowadził do tego, żeby uświadomić nam, że doktor Mengel faktycznie mógł tam być i przeprowadzał tam różne eksperymenty, po czym pod koniec filmu wszystko zostało w dwie minuty obalone. Że chociaż mogło tak być, no na pewno tak nie było. No. <laughs> Najpierw budowali pół godziny napięcia, a później wszystko przekreślili. No, o, jest taki... Oj, ale film powstał i kasa była. Yy, opener teraz trwa, tak? Tak. Yy jak słyszałem. No i tak sobie zobaczyłem program Openera, chciałem zobaczyć kto występuje i gdybym był właśnie w mieście, to czy bym się wybrał. I, I kurczę, stary jestem ci powiem, albo bardzo stary, bo z tych wszystkich pięciu dni, czy czterech, które sobie obejrzałem, są cztery chyba, to znam tylko paru wykonawców, no, na, na palcach jednej ręki mógłbym y, wymienić spośród dziesiątek wykonawców, kogo znam, to jest przerażające, zatrzymałem się gdzieś kurczę w latach dziewięćdziesiątych do cholery. No tak, ja troszeczkę zdradzę, że my sobie tutaj przewałkowaliśmy tych artystów, zanim zaczęliśmy nagrywać i faktycznie dużo, dużo nazw zespołów nic nam nie mówi, Chociaż ja zdaję sobie sprawę z tego, że część tych zespołów, które występują na tegorocznym Openerze, to są zespoły, które ja na co dzień słucham w muzycznej strefie Radia Gdańsk wieczorami, tylko po prostu jakby nie koduję nazw tych zespołów. No, siłą, siłą rzeczy polscy artyści, którzy w tym roku występują na Openerze, to jakoś gdzieś świtają w świadomości Ty wspomniałeś o Meli ja tutaj widzę, że, że też yy, Pan Król Ja tylko właśnie Melę i Rojka kojarzę Pan Król, o którym opowiadałem kilka odcinków A i Król też jest, tak Są domowe melodie, jest grupa Pustki którą podejrzewam, że Ty też na pewno słyszałeś jakikolwiek Pustki słyszałem, ale nie, nie znam jak gdybyśmy wymienili wymieniony utwór Pust... no tak. Pustek to, to nie, ale na pewno słyszałem. No. Oni bardzo pięknie interpretowali wiersz jednego z polskich poetów. Nie chcę, nie chcę strzelać babola teraz i rzucać nazwiskami. Utwór nazywa się Wesoły jestem. <gryw> bardzo fajnie to jest w ich wykonaniu zaaranżowane. A zresztą z pustkami to jest tak, że co, co album się pojawia, to zawsze jest jakiś utwór, który naprawdę chwyta się tak wyrażę, bo jakby ja ich nie pochłaniam całymi albumami, ale pamiętam te utwory, które radiowo gdzieś zaistniały, bo, bo fajnie to brzmi, albo fajnie się to koncertowo sprawdza. Zresztą muszę się pochwalić, że raz byłem trochę z przypadku na koncercie Grupy Pustki. W, bar no w bardzo fajnych okolicznościach przyrody, na takim e, lokalnym... Trzeba powiedzieć mini festiwalu muzycznym, a bardziej plenerze rzeźby. Coś takiego przez mm. kilka lat odbywało się w moich rodzinnych stronach. Nazywało się to drzewo ludy Artyści z różnych części Polski i nie tylko Polski zjeżdżali w to miejsce, żeby rzeźbić w drewnie, a przy okazji wieczorami odbywały się koncerty muzyczne. Bardzo fajna, bardzo fajna sprawa. Tam x lat temu też byłem na koncercie Czesława Mozilla. Wtedy, kiedy jeszcze nie był... W, main, w mainstreamie, tak mm -hmm. to były takie, takie pierwsze podrygi pie, pamiętam, pierwsza, pierwsza, pierwsza płyta się pojawiała tak, <grym> bardzo ciekawe to wszystko było i, no i trochę umarło z różnych powodów z tego co kojarzę to plener się jeszcze odbywa a z koncertami już bywa różnie to chyba się zamknęło w bardzo yy, w bardzo kameralnych klimatach widzę, że na openerze jeszcze Pablo, Pawo i Ludziki też możesz kojarzyć, nie. No. nie. Jak, jak ostatnimi czasy słuchałeś yy, trójkowej nie, listy przebojów, to na pewno densingową piosenkę. właśnie nie słuchałem ostatnio listy przebojów. Okej. Okay. <grych> y, trójka ta właśnie, którą mam y, na tym y, programie y, Tunein, coś nie, coś szwankowało mi ostatnio nie pamiętam. Nie chciała się połączyć mi i jakiś tam problem miałem. Nieważne, napijmy się. Wakacje się zaczęły, jakieś plany wakacyjne. Plany wakacyjne, o, takie główne, jakieś duże. Oko, oko, oko, czy... Około setkowe czy wyjazdowe? Nie wyjazdowe bardziej. Prywatno wyjazdowe. Y, jadę teraz y, po niedzieli, czyli po tym jak odcinek się już pojawi w sieci jadę do Łodzi. Wcześniej Łódź przyjedzie do nas, z czego się bardzo cieszymy. Między innymi naszych słuchaczy poznamy. Ła, poznasz. A, poznać Tak, poznamy z Kasią. Tak, że możesz, możesz już, od, już od razu możesz pozdrowić. To nie będę musiał przekazywać pozdrowień. Pozdrawiam. Pozdrawiam gorąco. Taki jestem leniwy. Myślę, że będzie fajnie. A z Łodzi jedziemy na południe Polski, czyli w moje rodzinne strony i tam pewnie na dłużej zostaniemy i taki będzie letni chill out No ja dopiero zaczynam swój urlop za miesiąc Także jeszcze miesiąc muszę się przemęczyć Dokładnie miesiąc, dzisiaj jest czwarty? Tak, dzisiaj jest czwarty No to właśnie dokładnie od 4 sierpnia Rozpoczynam moje pozostałe dwa tygodnie urlopu Które mi zostały I e, plany są na, e, na objazd Kornwali e, Żeby pojechać sobie tu i tam a podejrzewam, że, że skończy się to tym, że dojadę do Kornwali, Kon znajdę jakieś fajne miejsce i tam już zostanę. E, tak przeważnie to bywa. <głos> z planami i z, i z wykonaniem. No tak czy inaczej. Jak będzie fajnie. No to po co potem szukać? Bunkrów nie? nie ma. Ale, ale chciałbym, chciałbym coś sobie pozwiedzać, pojeździć i właśnie, jeśli nie Kornwalia, to może Devon czyli takie południowo zachodnie rejony Wielkiej Brytanii więc to jest mój główny plan to są miejsca, które z czegoś słyną coś ciekawego tam można zobaczyć najcieplej tam jest i na przykład Konvalia słynie z, z dob dobrych fal do windsurfingu i do, do, do surfingu i, i dużo surferów, bo fajne są fale i fajne skały tam są i, i zamki proszę pana i i w ogóle palmy i jest, tip jest top, a po prostu raj. Planujesz zostać windsurferem w tym sezonie? <śmiech> Chętnie bym został, ale jak się dowiedziałem yy, w sklepach internetowych nie ma takiej pianki na mój rozmiar. <śmiech> nie, ma, nie ma takiej pianki z kieszenią na książkę. Żadna deska mnie nie utrzyma. Nie, jakoś, nie, nie ciągnie mi raczej na wodę za bardzo. Surfing mi się kojarzy z, ze szczękami. <laughs> ale, tam, ale tam byli surferzy? To były te czasy? Myślisz, że deski były już wtedy popularne? Nie, ale jak zamknę oczy no, ja to zawsze widzę podróż. tą deskę surfingową ugryzioną przez rekina. Aha, czyli było już. Ja nie pamiętam w ogóle. Nie, jakiś... boże nie, to już akurat... Nie, ale Jedyny? w kinie byłem w młodości wczesnej nie na szczękach jedynce tej takiej najsłynniejszej, tylko... Ja pamiętam, do kina poszedłem na szczęki 2, czyli akcja działała się już po tym no, zabiciu tego wielkiego rekina. No i główny bohater, ten taki policjant w tych okularach rajbanach, ratownik taki, który tam siedział i wypatrywał, miał, miał, miał dzieciaki i one im, mu wypłynęły różnymi tam łódkami, żaglówkami i ten rakinich znowu o, taki widzisz, inny dopad. To, to, to te szczęki ja też kojarzę czyli musiałem gdzieś musiałem ich gdzieś śmignąć <głos> kiedy chodziłem do kina w dzieciństwie kino było na mojej ulicy i chodziłem prawie codziennie a taki rarytaks jak szczęki zdarzał się dosyć rzadko najczęściej były filmy produkcji bloku wschodniego na które też się chodziło oczywiście, bo my chodziliśmy z, z, z kumplami po prostu na wszystkie filmy, które, które były. A y, To nie było multikino, tylko zwykłe kino, oczywiście małe kino Helios. Ale fajnie było w tych czasach, że dany film nie leciał sobie dwa czy trzy tygodnie, jak to teraz w multikinach puszczają filmy, tylko dwa lub trzy dni. Także rotacja była dosyć duża i można było codziennie, dwa filmy były i, i praktycznie codziennie można było do kina iść na coś innego. Ale widzisz, ludzie chodzili do kina, bo jakby nie mieli alternatywy w postaci telewizji tak rozwiniętej jak teraz. I, no nie było alternatywy. I, no to i jednocześnie to koszt biletu nie był taki wysoki jak dzisiaj. No widocznie nie, skoro mnie jako dzieciaka pochodzącego z no, niebogatej rodziny no było stać na, na codzienne wycieczki do kina, to, to były groszowe sprawy, nie pamiętam teraz ceny, ale to było 2,2,50 ulgowy coś takiego yy, z, oczywiście staraj, starych złotych czyli yy, jeszcze przed yy, no przed denominacją i przed inflacją mówię o czasach takich to widzisz, tak jak Ty opowiadasz, że, że w, w, w czasach młodości miałeś kino na swojej ulicy, to tak jak ja wprowadziłem się do Malborka, po jakimś czasie uświadomiłem sobie, że na mojej ulicy jest kino. W, w klubie garnizonowym byłem. Teraz to jest klub 22. bazy. Lotnictwa taktycznego. Tam była sala kinowa. Muszę z przykrością powiedzieć, że była. Bo po tym, jak się wprowadziłem i wybrałem się na 2-3 trzy, trzy filmy, to niestety kino zawiesiło swoją działalność. I do dziś dnia w Malborku już kina nie ma. Co ze smutkiem, No muszę muszę yy, powiedzieć. W roku 1900, przypuśćmy, koniec lat 70. w grudniu było 6 kin. I można było? Można. Yy. Można było? Można, Można, no. I powiem Ci szczerze, że one nie świeciły pustkami, raczej. A teraz sytuacja jest taka, że ludzie płaczą, że kina nie ma, a jak było kino, to sytuacja wyglądała tak, że ja na przykład za 5.17 stwierdziłem, że idę na rurze, <grym> zwijałem się y, szybkim spacerkiem, pędziłem do kina i za, za niewielką opłatę oglądałem film. A na, sali było a na sali było kilka osób. No, no i, to, i to było bardzo smutne. A ludzie płakali, że a, oni by chcieli iść, ale na nowość. No a niestety, z racji tego, że to było kino, które miało stary projektor, to nie mogło sobie pozwolić na nowości. I skończyło się, jak skończyło. W 38-tysięcznym mieście kina nie ma, ale po sąsiedzku w Sztumie, w mieście, które mieszkańców ma o wiele, wiele mniej, już teraz nie, nie przytoczę liczb, jest kino i nie dość, że było kino najpierw analogowe, to teraz jest kino cyfrowe, nie ma problemu z nowościami, jak ktoś chciał, to mógł tak, tak wygląda sytuacja Mo tak wygląda możecie powiedzieć, że moje kina z dzieciństwa też nie ma, ale było one ostatnim z takich tych, tych zwykłych kin które się ostały w Grudziądzu, zanim zrobili Centrum handlowe i, i powstało multikino. to mm, kina umierały po kolei jedno zamienione na lokal drugie po prostu do dzisiaj tam jest jakaś ruina trzecie z trzeciego zrobili jakiś taki dom handlowy z czwartego nawet nie wiem co w każdym razie zostało na końcu kino Helios które ledwo, ledwo przędło ale przędło do roku 2000 chyba bodajże 12 nawet albo 11 nie 12 chyba no i w 2012, czy właśnie w 2013 powstało Multikino i definitywnie Kino Helios zostało zamknięte, a Multikino przejęło nazwę i jest tam teraz Kino Helios. Z, z kinami to jest jeszcze taka historia, że gdzie że, nie że gdzie się utrzymały te małe kina, przeszły transformacje jeżeli dorobiły się cyfrowego projektora to funkcjonują do dziś dnia a <głos> przytoczę smutną historię wypożyczalni kaset czy płyt DVD które jakby umarły z dnia na dzień no tak ja nie wiem jak to w Polsce wygląda tutaj w Anglii była dosyć duża sieć Blockbuster jeszcze do niedawna, jeszcze w tym roku na początku tego roku dopiero upadła znaczy upadła chyba definitywnie wszędzie tym bardziej, że ona ratowała się tym, że ona nie tylko wypożyczała, ale też sprzedawała filmy sprzedawała gry, konsole. to był taki sklep właśnie multimedialny ale mimo wszystko nie, nie uciągnął, nie uciągnął teraz jest dystrybucja cyfrowa głównie lub filmy, które są wysyłane przez internet no takie czasy. Nikomu nie chce się chodzić nawet po film. No ja instytucje wypożyczalni pamiętam jeszcze sprzed kilku lat, gdy studiowałem. To, to wybieraliśmy się czasami do wypożyczalni po płyty DVD. Płaciliśmy kilka złotych i faktycznie za, za, powiedzmy za 12 złotych można było pożyczyć trzy filmy i, i miło spędzić wieczór. tak? Fajnie <śmiech> Więc... była ta transformacja kiedy e, w niepamięć odchodziły kasety wideo a, a wchodziły DVD. Na początku te DVD miały jedną półkę e, w takiej wypożyczalni a, albo jakiś katalog tylko, a Większość to było właśnie kasety wideo, a później yy, powoli z miesiąca na miesiąc wręcz wypierały płyty DVD, kasety, aż w końcu kasety bardzo szybko zgasły, umarły. Uderzając w nostalgiczną nutę, to ja z czasów szkoły podstawowej pamiętam obowiązkową wizytę w wypożyczalni kaset wideo zawsze w drodze do domu. I z sąsiadem coś wybieraliśmy, jednego dnia on coś wybierał, drugiego dnia ja coś wybierałem i później te filmy gdzieś tam popołudniową porą oglądaliśmy dobrze, e, łezka się w oku kręci cieka cieka ciekawe to tak. ciekawe to były czasy dziwne trochę jak spojrzymy na to przez pryzmat tej książki o której dzisiaj no, tak. mówiłem ciekawe e, łezka się w oku kręci e, pusto w szklanicy mi się zrobiło więc może powoli będziemy już dobiegać tak. końca na dziś tak, czas się pożegnać. Dzisiaj poczuliśmy takie rozluźnienie wakacyjne. Chyba dobrze, co? I wyglądało tak jak wyglądało. Chyba dobrze. To była 12 audycja 100 gram popkultury. W tym tygodniu byli z Państwem Arkadiusz Trendowski. I Łukasz Mocek Słyszymy się jak zwykle co tydzień w takim składzie, bądź w podobnym, albo w zupełnie innym. Możecie się spodziewać różnych konfiguracji. Odwiedzajcie naszą stronę internetową 100 popkultury.pl. Pamiętajcie o naszym Facebooku, facebook.com kośnik 100 Cześć, do usłyszenia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.